Zapraszam na dalszą część rozmowy z Blachą, która była tak długa, że postanowiliśmy zrobić z niej dwa osobne odcinki Tym bardziej, że tematem dalszej części rozmowy jest zupełnie coś innego Jacek dzisiaj opowie nam o karkówce w sosie, do tego sosu używa ziół prowansalskich No i posłuchajcie jak to wszystko zrobić, żeby to było smaczne i żeby było zgodne z Jacka przepisem Zapraszam no ja myślałem, że na sałatkach się nie zatrzymamy, przejdziemy do takich bardziej konkretnych rzeczy. Ale jakich Jacku? Na przykład y, pieczęć z dzika, czy udo cielęce? To was na myśli? No na przykład karkówka po prowansarsku. Super, ekstra, proszę Cię opowiedz. No jest coś takiego do kupienia w każdym sklepie, nawet teraz już w warzywniczych, no ale w każdym taki polski delikatesa, tak, można kupić coś takiego jak zioła prowansarskie. Tak. No i jak mamy, taką, jak mamy taką karkóweczkę, tutaj zależy jak kto lubi, czy bardziej taką tłustą, czy bardziej taką chudą, no ja generalnie mam taką bardziej chudszą, bo z tą tłustą to nieraz się można nadziać, w sensie to bardzo często jest po prostu słabe ja kość mięso, no i taką karkóweczkę, wsadzamy ją tam do jakiegoś, nie wiem, niektórzy to robią na patelni, ja mam do tego taki rondel, tak? taki głęboki. Wkładamy to, do tego, wkładamy to do takiego rondla i tutaj e, istotna kwestia, żeby to było e, smażone czy też podduszane, bo to się robi tak pół na pół, częściowo się to poddusza, częściowo się to smaży, e, żeby to było robione na, e, jak to się nazywa, na oliwce z e, oliwek, czyli żadna margaryna, takie rzeczy, a już broń Boże na maśle, bo się wszystko spali. Żadne tego typu rzeczy wchodzą w grę. To jest oczywiście robione na ostro, czyli w tym wypadku również wchodzi w grę, wchodzi w grę papryka, ponieważ to jest mięso, no to wchodzi w grę majeranek, wchodzi w grę, można nawet dodać kary, ale z tym kary to bym uważał, bo kary ma taki... kary się dodaje do kurczaka i kary ma taki dosyć charakterystyczny smak, więc jeżeli już, to dopiemy tego dosłownie odrobinę, e, tą karkówkę trzeba smażyć e, jak każdą chyba. Karkówkę trzeba smażyć, dosyć, trzeba smażyć dosyć długo. Ja nawet smażę ją bardzo długo, także ona jest taka no, naprawdę mocno, e, mocno, e, e, mocno wysmażona. Można ten sos, który powstanie, można go zakęszczać albo nie, w zależności jak kto lubi, ale teraz najważniejsza rzecz, czym się różni taka zwykła karkówka od karkówki po Różni się tym, że karkówkę odkładamy ostrą papryką, odkładamy ostrą papryką i tak jak mówiłem, ona jest smażona po prostu no do maksim, tak, czyli praktycznie I... przez cały czas trzeba ją pilnować. No, Jacek? karkówkę to praktycznie cały dzień jest, cały, cały, cały dzień jest, e, e, cały dzień jest e, potrzebny. I zioła po prowadzarsku nie sypiemy na całą karkówkę, tylko właśnie do tego sosu, czyli w momencie, jak obracamy to, e, ob obracamy to mięso, to obracamy e, to mięso w tym sosie, które jest z tymi, które jest tymi, e, e, z tymi, z tymi ziołami, i efekt finalny, powiem taki, że ten sos, ta karkówka, nawet to mięso, ono będzie miało tak charakterystyczny, gorzkawy, gorzkawy smak i aromat, tej, i aromat tej papryki. No i do tego to już jak najbardziej e, awangarda, prawda, czerwone no, nie? No dobrze, czerwone, ale Jacek, Jacek, pozwól, że... Dobrze, wrócimy jeszcze raz, jeżeli pozwolisz do początku. Czyli tak, taką karkówkę kupuję w sklepie kilo, dwa kilo, ile tego jest? no to zależy ile chcesz tego zjeść no dobra, ustalamy, że kupiliśmy tego, jeżeli robisz to na przykład na kilka osób tak, no to wówczas musisz tego kupić więcej a jeżeli, jeżeli robisz tylko dla siebie no to, no to kupujesz mniej, ale wtedy też odpowiednio dopierasz do ilości tego mięsa, dopierasz długość yy, smażenia i podtuszania tego tak. No, to jeżeli, dlatego... jest tego, jeżeli jest tego więcej, a najczęściej ja robię tego więcej no to musisz też, że tak powiem dłużej, dłużej przy tym stać tak? dłużej no? przy tym stać, dłużej tego pilnować no dobra, kupiliśmy półtorej kilo tej karków Kroimy ją w jednym kawałku, czy kroimy ją na takie dwucentymetrowe pasy, czy takie 4centymetrowe placki, takie jak to kroisz? Ja generalnie, ja generalnie za dużo tego nie kroję, tak? Czyli jak mam powiedzmy, jak mam powiedzmy taką dużą, dużą sztukę. E no to no też w zależności od tego, z, z, z, z, z, zależności od tego jak to ona jest, tak? Jaki to jest, e, jakby to no, no jaki to jest typ mięsa, tak? Jeżeli to mięso jest, jeżeli to mięso czujemy w dłoni, że ono jest miękkie, tak? Czyli to, tak. Jest mięso, tak? Tak. to jest dobre mięso, tak? To jest dobre które nie jest takie, no nie jest to, nie jest to taki, że tak powiem, żenujący schab kupiony w supermarkecie, tylko to jest dobre mięso. To wystarczy po prostu to przekroić na pół, tak? Okej, okay. mamy takie, ma... czyli mamy te dwa kawałki takie. Dajemy na przykład oliwę z oliwek, czy olej do smażenia, czy, czy kostkę kawałek, kawałeczek, powiedzmy kostkę smalcu do smażenia, rozgrzewamy na gorąco, na mocno i wtedy przykładamy z jednej strony to się nam ma żadnego smalcu oliwy z oliwy, jednego, okay. jednego smaku bo karkówka ma jeszcze swój tłuszcz dobra, w porządku, okej, okay, okej okay. czyli te, te, to przykładamy to znaczy, sorry Jacku, ale ja jeżeli chodzi o kuchy, jestem doktrynerem, mnie takie rzeczy są ważne no dobrze, w porządku, nie ma sprawy no ja może źle to określiłem chodzi o to, że ma być jakiś tłuszcz rozrzany i na nie, do niego przyłożony yy, przyłożona ta karkówka z jednej strony ona się zasmaża, te pory się zamykają, obracasz na drugą stronę zasmaża, pory się zamykają i później dodajesz wszystkie warzywa i ma się wytworzyć jakiś sos i to w tym ma się piec, tak? Dobrze to zrozumiałem? Tak, dobrze to zrozumiałeś, przy czym e, przyprawy do tej karkówki sypiemy na karkówkę, a zioła prowansarskie sypiemy do sosu. Zioła prowansarskie wyglądają tak jak... E, no powiem tak, zioła prowansarskie można, po, można, e, można pomylić z marihuaną, bo są bardzo, bardzo, bardzo podobnie wyglądają. Mhm. No ja nie wiem, jak wygląda marihuana, także to do mnie nie przemawia, ale dobrze, w porządku okej. Okay. Ale chodzi mi o to, czy y, jeszcze coś dodajesz, w jaki sposób się wytwarza ten sos? Jego będzie w tym, r, tym rondlu, rondel to masz na myśli garnek z rączką, prawda? Taki większy. E, tego, sosu, tego sosu to będzie powiedzmy, nie wiem, głębokość 2-3 cm 3 cm. W jaki sposób on się wytwarza ten sos? Czy to z tej karkówki się wytapia coś, czy co? No chodzi o to, że z tej karkówki się wytapia i to się miesza razem z tą, razem z tą e, oliwą, tak? Z tej karkówki wytapiają się te przyprawy e, ostre, które, które tam dodasz, no to już w zależności od gustu, tak? Czy ktoś lubi bardziej na ostro, czy mniej na ostro. Ja generalnie daję tego, ja generalnie daję tego więcej, no bo wiadomo, że część z tego i tak utonie w tym sosie, a, a część, prawda, zamieni się w ten taki lekko gorz, gorz, gorz, gorzkawy smak właśnie przez zioła pro o, tak? Nie, ja rozumiem, tylko chodzi mi o to, że powiedzmy, jeżeli dodajesz tej kary, to ja rozumiem, że ta kary to jest w postaci proszku, to ona akurat nam sosu nie będzie wytwarzać. Chodzi mi o to. Myślałem... Ale kary tylko w minimalnych ilościach. Kary się dodaje tylko i wyłącznie dla smaku, ale to, to, to, ale to, nie, jest, o, to nie jest warunek ko, konieczny. To ja bym nawet powiedział, że jak ktoś, jak ktoś robi to po raz pierwszy lepiej, żeby tego kary nie dodawał. Mhm. Okej, okay. jak długo to pieczesz te półtorej kilo, żeśmy ustalili? no tak lekko licząc około 2 godzin Okej, okay. czyli czas trwania przygotowania takiej potrawy to jest około 2,5 godziny tak? no no ja bym powiedział, że, bym powiedział, że jak na, ja bym powiedział, że jak na osoby, e, przy czym tak, przy czym jedna, jedna rzecz, jedna rzecz, to nie może się, to nie może się smażyć na, e, jak to się mówi, na ostrym palniku. No to nie może się smażyć na ostrym gazie. To musi się smażyć tak e, na delikatnym gazie, przez to to tyle trwa. Przez to to tyle trwa i jak ty mówiłeś o tym, że to ma być, jak ty mówiłeś o tym, że to ma być smażone, to właśnie odtedy, właśnie przez to, to jest takie czasochłonne. Bo ta osoba musi nad tym st i jak to w pierwszej fazie zaczyna się smażyć, tak, to dodajemy wówczas do tego przypraw, to już jest w tym, to już leży sobie w tej, to już leży sobie w tej, w tej, no i jak zauważymy, że ta, że ta nasza karkóweczka zaczyna delikatnie mięknąć, wtedy dopiero dodajemy tej papryki, tak? Wtedy dopiero dokładamy tą, dokładamy tą paprykę dookoła, dookoła naszego mięsa, tak żeby, tak żeby to mięso, jak już się lekko zrobi miękkie, żeby one przejęło ten aromat tej papryki, tak? I tak, żeby ten, tak żeby ten sos, który już częściowo przejął przejął ten, powiedzmy, smak tej tej, tej karkówki już jest taki jakby to powiedzieć no, no już jest taki półgoczący, tak? Żeby on Żeby on na tym etapie właśnie przejął przejął też smak tej, przejął też smak tej papryki, żeby ta papryka się zaczęła robić mika, tak? Okej, okay, dobra, czyli wracamy jeszcze raz do początku, czyli tak mamy półtorej kilo karkówki, wkładamy ją, kroimy ją na pół, do tego rondla wlewamy ile? Dwie łyżki, pół szklanki tej oliwy, ile tego wlewamy? No tak, trzy czwarte szklanki, tak? Trzy czwarte szklanki oliwy wlewamy. Trzy czwarte szklanki, jeżeli to jest duży rondol, to trzy czwarte szklanki. Rozgrzewamy ją do wysokości? Powiem wysok tak, powiem tak, tej, powiem tak tej, tej, tej, tej, tej, oliwy, tej oliwy musi być w tym rondlu tak, na wysokość paznokcia. U kciuka czy u małego palca? U kciuka. Okej. Okay. Dobra, i tak, y, rozżywamy do, na, do wysokiej temperatury, obsmażamy z dwóch stron i później będziemy obradzać za każdym razem. I teraz tak, y, ile, ile czego dodajemy? Tak, obsmażamy to, y, nakuwając, powiedzmy, jakimś dużym widelcem i sprawdzając, czy już jest miękkie. Jeżeli stwierdzimy, że no, teraz mięso... Stop, teraz stop, jeżeli teraz stop. Jeżeli już miękkie, to y, tą, y, tą karkówkę, która y, już na samym początku smażenia była doprawiona y, prawami o których mu, u, mu... Mówiłem, tak. Te przyprawy wskutek tego smażenia przenikają do, tej, przenikają do tej oliwy, jeżeli zauważymy, że ta karkówka już zaczyna się robić miękka, wówczas, wówczas, dodajemy, wówczas dodajemy, tej, dodajemy tej papryki i tutaj jakby, tutaj jakby proces smażenia częściowo się zamyka, bo przykrywamy ten nasz rondel częściowo, tak żeby, tak, żeby poddusi całość. No właśnie o to mi chodziło, bo w sumie... Częściowo się to go, tak, tak, żeby czy, czy, czy, częściowo też to podgotować, tak? Dla, dlatego ta osoba, która przy tym, dlatego jest to takie czasochłonne, bo ta osoba musi stać i musi po prostu pilnować kolejnych, e, kolejnych etapów, no tak, żeby ta karkówka nie zrobiła się, no jakby to powiedzieć, poprzez smażenie, żeby ona nie zrobiła się całkiem twarda, tak? Bo ona w pewnym momencie od smażenia się zrobi całkiem twarda, jakbyśmy ją s, s, smażyli tak e, bez przerwy, tak? No właśnie, Czeko, tak, No właśnie chodziło mi o to, żebyś właśnie Właśnie tak, żebyś to wszystko tak e, troszeczkę bardziej sprecyzował, czyli e, powiedzmy tak jednym ciągiem powiedział, a czyli tak mamy te półtorej kilo karkówki, mamy tej trzy czwarte szklanki oliwy, dodajemy i e, jak się to zagrzeje i obsmaży z dwóch stron, to dodajemy czy, czy tą karkówkę jeszcze przed włożeniem nacierasz czymś jeszcze. Nie, przed położeniem przed, przed, przed nie. Okej, okay, czyli wkładasz i później dodajesz co? Jakie przyprawy? To, o których mówiłeś wcześniej, prawda? Czyli to yy, zioła Provensa? Czyli dodajemy, czyli dodajemy, do, dodajemy paprykę do, teraz na samą karkówkę, tak? Na samą karkówkę, nie do sosu. No. Na samą paprykę dodajemy na samą karkówkę dodajemy paprykę, dodajemy chili, jak ktoś lubi, tak? Bo nie, nie każdy, nie każdy lubi. Ja, ja, ja osobiście daję, ale nie, nie, nie każdy lubi. Eee, można dodać majeranku, tak? Ja nie zawsze dodaję, ale generalnie, bo ja lubię na ostro, tak? Ja lubię, ja lubię jak jest bardziej bardziej na bardziej na ostro. Eee, dodajemy pieprz, no i o, o, o, o, o, oczywiście sól, nie? Noż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. No i później, jak już to dochodzi, papryka jest miękka, to już potrawa jest gotowa. Wtedy ściągamy ją, wyłączamy gaz, wyjmujemy ją z tego sosu na deskę i kroimy w plasty czy jak nie, nie, nie, nie, nie, zanim ją włożymy to nie, zanim ją włożymy to, przek... to, to, to kroimy ją e... ale od którego momentu ty stwierdził? bo ja nie, nie zrozumiałem od którego mo momentu ty stwierdził? nie, no ja chciałem to jakoś, jest to, ja chciałem to skomasować no po tych dwóch godzinach to już będzie us, u, upieczone, usmażone, uważone będzie, będzie taka arkówka gotowa Czy ją, czyli musisz ją wyjąć z tego rondla i podłożyć na jakąś deskę, czy, czy na talerz kładziesz kasz, e... no, i już ją zajadasz taką. można włożyć na deskę, jak ktoś lubi o, o Sotno można włożyć na talerz i popolać ją sosem. Wtedy wychodzi taki, e, wtedy wychodzi taki nie, wiem, czy, nie wiem czy wiesz co mam na myśli, wtedy wychodzi taki restauracyjny sos, taki lekko gorzki restauracyjny sos. W dobrych restauracjach taki sos, taki sos bardzo, drogo, bardzo drogo kosztuje. No ja się nie stołuję w restauracjach, także nie wiem, ale okej, okay, przyjmuję to co mówisz. I taką karkóweczkę zajadasz z ziemniakami czy z czym? No, no różnie, do takiej, do takiej karkówki można na przykład, ja taką karkówkę najczęściej jem ze świeżym pieczywem, czyli, okay. e, kupuję, sobie w, czyli kupuję sobie w piekarni świe, świeże pieczywo, takie je, je, jeszcze ciepłe i, i, i jem to razem, e, jeżeli mam ochotę, to do tego, to do tego prawda, e, popijam to jakimś winem. No to jest takie trochę włoskie żarcie, w, Włosi tak jedzą. Okej. Okay. Bomba. Mi się podoba. No dobra, no no. To, to byłaby karkówka. w. mi, gdzie się nauczyłeś tego, tego, tej karkówki? Wszystka. Wiesz co, tak naprawdę to, tak naprawdę to ja mam takiego... Ja mam takiego e, przyjaciela, który, z, którym, z którym się znamy od lat i, i, i, i on jest kucharzem, ale on nic nigdy mi nie, nie pokazywał. On mi tylko rzucał takimi a, anegdotami, tak jak jeszcze pracował w swoim no jasne, domu. Jasne. Teraz, robi coś, teraz, teraz, teraz robi coś zupełnie innego, a ja po prostu stwierdziłem co, to ja mam być gorszy? Wiesz, bo, znaczy, bo mnie to ciekawe, bo to często jest właśnie w, poprzez takie zainteresowanie i wymianę właśnie myśli się. Często rozwija te swoje kulinarne raz w zdolności, dwa smaki, czy różne potrafię się człowiek uczy. A po no, no, drugie powiem ci, ciekawości. E, powiem ci coś jeszcze. E, to strasznie ponuje kobietom. <laughs> a ja to na pewno, też, na pewno też. Wiesz, ja na no, przykład lubię dobrze zjeść, lubię zjeść dobre rzeczy, a, a żeby... Ja bym nie powiedział, z... że też, przede wszystkim. <laughs> żeby zjeść dobre rzeczy, to najczęściej trzeba sobie samemu to zrobić. No, taka jest prawda dzisiaj. No, wiesz... No, to Tutaj znów mam swoje teorie, ale tutaj zapytam się prowadzącego, czy wolno mi jakieś teorie takie trochę off-topowe tutaj ujawniać, nie, czy no, nie. pewno że tak. pewno, że tak. Ale o, o co chodzi? O jakieś sprawy łóżkowe? Czy twoje sukcesy? No nie, nie no żadne sprawy łóżkowe. Wiesz co? Głodnęło chleb na myśli. Sprawy łóżkowe od razu, naprawdę. Nie, no jak nie po... Chodzi o szkołę. Chodzi o to, że po prostu z takimi potrawami, jak ja mówiłem o tym, że, że, takie, że takie coś działa na kobiety, no to, no to z przyrządzeniem czegoś takiego też trzeba trafić w dobry moment, tak? A nie tak, że nie wiem, że jest powiedzmy, nie wiem, lato na dworze jest plus czterdzieści parę stopni, a my naszej wybrance gotujemy karkówkę na ostro i ona się ugotuje razem z tą karkówką jak będzie ją konsumować, tak? Nie, ja, ja, ja, to, Są... tak, ja to tak powiedziałem, wiesz, e, tak może troszeczkę przekornie, ja jest bardzo się cieszę o tym, o czym ty opowiadasz, bo ja tutaj właśnie razem z Pawłem próbujemy właśnie przemycać takie właśnie motywy, żeby, żeby można było, wiesz, żebyś mógł zaimponować, tak jak to powiedziałeś, i się w stu z tobą zgadzam, żebyś mógł pokazać swojej właśnie tej wybrance, czy, czy komuś, kogo lubimy, bo to może być dziewczyna, ale to również może być nasz serdeczny kolega, czy przyjaciel z pracy, to mogą być nasi rodzice, których dawno żeśmy nie widzieli, bo jesteśmy na przykład na emigracji, generalnie zaimponować, pokazać że w kuchni, nawet to może być towarzyskie spotkanie z przyjaciółmi i pokazać swoje jakieś tam u osiągnięcie kulinarne, e, jakiś tam właśnie efekt tego, że przeczytaliśmy jakiś przepis, usłyszeliśmy o jakiejś karkówce e, Jacka Blachy i sami spróbowaliśmy alkohol to zrobić. Z to się testuje alkohole w Jacku. No nie, nie z moimi akurat, ja nie robię tego. Ja sobie, my robimy, chwalimy się potrawami akurat, wiesz? Ale okej, okay, co, co kraj to obyczaj? Kto lubi, to tam pije i testuje Ale alkohol. Alkohol nie w sensie, żeby się żeby się... U, u, ubijać, tak? Tylko w sensie, żeby się delektować, tak? No, też można, ale czasami niektórzy tracą y, tą granicę, ale okej, okay, dobra, w porządku, okej. Okay. Więc to byłaby to byłaby tak, właśnie taka karkóweczka, która jest tam obsmażana z dwóch stron, e, obkładana później papryką i tymi ziołami prowansalskimi e, Przy i czym tu... te... moment stop, przy czym te zioła prowansalskie się sypie do tej e, oliwy, do sosu. Nie, do nie sosu. Na, nie, na, nie na same mięso. Tak, tak, do sosu i jest paski. później przykrywne czy później jest przykryta, żeby się jakoś tak zapiekła, tak? To powiedziałeś pod to poddusiła, dokładnie, tak? Poddusiła tak. gwarantuję, że zapach to, jest to absolutnie jest, niesamowity. To jest trochę podobne do tego, co mówił ten, co mówił Skóra, jak rozmawialiśmy o tym sosie pomidorowym, że tam też właśnie do sosu się dawało nie, rozcierany był ten, rozcierana była bazylia oregano, pamiętasz Jacek to? Tak, tak. No, no to wiesz, fajnie. lata doświadczeń są tam, wiesz, przykładem tego, że należy robić to tak, a nie inaczej. No to fajnie, no to super, to rzeczywiście nie jest. To jest nie, takie... To już jest taka, wiesz, potrawa rzeczywiście na grubo. E, fajnie, fajnie, m, że takie rzeczy robisz, a no to ja, jeżeli możesz, nie zmęczyłeś się jeszcze, to jeszcze opowiedz o jakiejś takiej fajnej potrawie, którą no mi się wydaje, że w ogóle to jest, wiesz, dla wielu osób to jest wyższa szkoła jazdy, to co mówiące tutaj Możesz. No, no, dla nas jest to jeszcze zrozumiałe i tak dalej ale są ludzie, którzy w ogóle, wiesz nie wyobrażają sobie, żeby tam mięso przyrządzić, żeby coś zrobić sobie do jedzenia no nie, Ale, no, są ludzie, którzy tak. unikają po prostu kuchni, boją się, że to ja nie umiem, ja sobie nie dam rady z tym to widzisz, dlatego tutaj ja mówiłem Właśnie, że chwalimy się, ja miałem na myśli to, że chwalimy się jakimiś sukcesami kulinarnymi, to, że wiesz, że my po prostu wiesz, na przykład z Gabrysią e, pewnego wieczoru, tak jak tutaj Jacek mówił, właśnie, że jesienią, czy jest powiedzmy plucha na dworze albo zimno, że psa by nie wygonił, że także nie chce, nie chce nam się iść na spacer, to wymyślamy coś na zasadzie takiej, że przeczytaliśmy. E, Konkretnie to było tak. Ja, ja słuchałem podcastu Five O'Clock i tam autor tego podcastu opowiadał o tym, jak był w Portugalii i Pi, pił Porto. I ja myślałem mhm. sobie, kurczę, no to my też spróbujemy Porto. I, było, i, by, i była taka audycja znanego e, kuchmistrza w TOK e, który opowiadał o tym, że robił kaczkę, i do kaczki obowiązkowo mówił, podaje, on podaje porto mówi, że są sprzeczne są sprzeczne, wiesz, teorie niektórzy mówią, że się nie porto nie podaje bo porto jest takim ciemnym winem ciężkim a tylko się podaje białe wino bo to jest jakby takie ptactwo czyli, czyli białe wino, ale teraz jest to uznawane, powiedzmy te kanony się bardziej mieszają i on mówi i on się spotkał we Francji, że podawano mu właśnie w jakiejś takiej, wiesz, na wiosce podawano mu właśnie kaczkę tylko dziko, dziko, dziką kaczkę podawano mu właśnie z takim czerwonym widem, więc on uznał, że jeżeli tak, to on będzie również podawał porto. I tak to się, wiesz, tak ta historia się zaczęła, że poszliśmy do sklepu, kupiliśmy kaczkę, przeczytaliśmy. Ona była, oczywiście, ona była oczywiście tam oprawiona, taka tuszka prawda, gotowa, przeczytaliśmy artykuł, jakiś przepis w internecie i tak żeśmy zrobili i nam po prostu wyszło i to był taki, wiesz, taki jakby wspólna praca w domu na przygotowywanie kaczki totalna, wiesz ponieważ to było po raz pierwszy, to, to wiesz, to nie było, nie wiedzieliśmy, jaki to przyniesie efekt, czy podniesiemy klanskę, czy, czy osiągniemy sukces. I bardzo się cieszyliśmy, jak zasiedliśmy do tej kaczki, która była o wiesz, faszerowana tam, wiesz, jabłkami, tymi pomarańczami, tam jeszcze, wiesz, obłożyliśmy ją ziemniakami, także to, wiesz, te marchewką, pietruszką, także te warzywa i te smaki tutaj, o, o których właśnie Jacek mówił, że dodawane są do sosu to one przechodzą, jakby to mięso pobiera sobie różne, różne aromaty, pobiera sobie różne zapachy różne te składniki tworząc to, jakby nasycając się tym i to, i wiecie, i tutaj ta kaczka właśnie taka była właśnie wiesz plus ten sos bardzo smaczny plus te warzywa właśnie te, te ziemniaki czy ta marchewka już takie były miękkie bo on się dosyć długo piekło tutaj tak jak u Jacka w przypadku tej karkówki dwie godziny więc to swobodnie wystarczy żebyśmy przykładowo e, mogli dodatkowo oprócz tej papryki może byśmy dołożyli jakąś marchewkę eksperymentując czy, czy ziemniaki powiedzmy godzinę czy 45 minut przed końcem tego pieczenia i to i, i, ale chodzi mi generalnie o to żeby potraktować to jako przygodę jako potraktować jako zabawę po prostu. Zamiast oglądać, siedzieć przed telewizorem, oglądać jakiś teleturniej, tańca, czy z, z gwiazdami, czy jakiś coś innego, to po prostu zabawić się, zrobić sobie taką przygodę wieczorną w niedzielne, czy w sobotnie, popołudnie w kuchni. Właśnie z taką karkuką, jak Jacek mówił, albo z taką kaczką. noż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Można tutaj jeszcze coś dodać? No ja. Czy jak, no. czy... A to bo ja mówiłem wcześniej o fast foodach a są, takie, są takie metody, żeby w domu sobie zrobić fast food. To znaczy, żeby stworzyć to, stworzyć to co nam podają w, fa w fast foodach. I nie ma tutaj na myśli e, stworzenia sobie jakiegoś tam hamburgera z bułki, czy coś w tym rodzaju. E, wiecie może, jak się... I to jest jakby... No, to jest jakby... No, to, jest jakby no, to, o czym, to, o czym nikt nie wie. To, co, co się często dzieje na, na, na, na zapleczu, może nie na zapleczu jakiegoś tam McDonalda, bo oni korzystają z gotowych produktów, ale takie miejskie, takie, takie miejskie miejskie fast foody wykorzystują tego typu wykorzystują tego typu e, patenty, żeby e, no, żeby stworzyć coś, o czym najczęściej klienci nie wiedzą jak się to robi, a robi się to w banalny sposób. E, podcast o, no, wiesz jak się robi sos słodko -kwaśny? Nie, niestety nie wiem. Nie wiesz jak się robi sos słodko -kwaśny? No w fast foodzie nie, ale nie wiem. Wyobraźcie jak... sobie, że metoda na zrobienie sosu słodko-kwaśnego jest absolutnie po prostu banalna i tak śmieszna, że, że... To słodko słodkoczaśny się robi poprzez wymieszanie majonezu z keczupem. Masz majonez z, z keczupem, mieszasz to do jednolitej e, konsystencji, konsystencji, przy czym najlepiej, jeżeli ten keczup jest e, pikantny to do, do, do tej konsystencji i żeby to miało taką konsystencję już całkiem jak, całkiem jak sos słodko do tego dodajesz kropelkę oliwy i ewentualnie trochę soli. I masz efekt sosu słodko -kwaśnego. Po bo smaku nie odróżnisz. Możesz iść do pierwszego lepszego na mieście fast foodu, nakupić sobie w jakimś tam, nie wiem, w jakimś naczyniu czy w pudełeczkach, bo oni też to sprzedają, osobno nakupić sobie sosu słodko -kwaśnego słodko-kwaśnego, spróbować jednego, spróbować drugiego, nie odróżnisz. O co na widzi. Dobre, nie? Mm -hmm. Ale ja A już... ludzie myślą, że sos słodko-kwaśny, to tam nie wiadomo, co trzeba dodawać, to tam jakieś, nie wiem, jakieś czary, mary, coś, a fast foody po prostu wszystkich robią wała i stosują takie proste patenty. Także jak ktoś ma ochotę zrobić sobie w domu sos słodko-kwaśny, a a propos sosu słodko-kwaśnego, sos słodko -kwaśny jest bardzo dobry do indyka, bo indyk ma takie e, suche mięso. No właśnie, będzie, niedługo będzie pora robienia indyka, także trzeba nie przygotować. No także jak komuś wyjdzie jak komuś wyjdzie indeks takim yy suchym mięsem, a najczęściej taki wychodzi, mimo tego, że mimo tego, że tam ludzie obkładają indyka tam jabłkami, gruszkami, maszerują go czym się tam tylko da, no, najczęściej to mięso wychodzi suche to żeby potem na przykład jak e, goście zaczną wybrzydzać albo coś w tym rodzaju, bo często tak jest jak, jak, się, poda, jak, się, jak się poda suche mięso a goście są jeszcze trzeźwi, no to niespecjalnie, ja przynajmniej nie znam wielu, e, wielu, wielu amatorów takiego Takiego suchego, ciężkiego mięsa, no to najlepiej do tego podać sos słodko właśnie to gwarantuje, że wszystko z nich. No znaczy, wiesz, u nas sprzedają takie duże worki, do których się wkłada tego indyka jego się piecze w takim rękawie, wiesz, A nuż Widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. No tak, ale chodzi mi o to, że przeważnie indyk ma suche mięso, nie? Mhm. Ma takie bardzo suche mięso, jest to zupełnie inne mięso niż to do której, niż to mięso, do którego jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień. Czyli takie mięso tam powiedzmy yy, z wołowiny czy z kurczaka jest, jest to, jest to, zupełnie, jest to zupełnie, zupełnie inne mięso, nie? Super, to ja właśnie a propos, a propos wołowiny, Jacek, jeżeli masz jakiś przepis, to bardzo Cię proszę, że opowiedz mi o wołowinie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, słuchajcie, że ostatnio żeśmy kupili wołowinę, nie dało się z tym nic zrobić, niestety. Wołowina była stara, także przestrzegam przed zakupami w kostko wołowiny, w kostko nie pójdzie, bo wam wcisnął. A ja w sumie, powiem szczerze, tak nawet nie wiem, e, nie wiem, jak, jak można się ustrzec, chyba tylko przed ustrzec się przed tym, żeby sprzedawali, żeby nam sprzedali jakiś e, chłam, to chyba można się ustrzec tylko przed tym, żeby kupować w jakichś renomowanych sklepach, takie, które po prostu, nie wiem, jakieś watnych ubojniach czy coś nie mam pojęcia ale ale powiedz Jacek, czy robiłeś może jakąś wołowinę bo ja powiem wam szczerze, że wołowina mnie tak y, fascynuje i to jest jeszcze dla mnie, powiem szczerze, taka niezdobyta góra, my robimy od czasu do czasu wołowinę, ale nie zawsze to nam wychodzi tak perfekcyjnie, ja próbuję, szukam jakiegoś przepisu, żeby znaleźć, żeby można było go później opowiedzieć w podcaście Anusz Widelec w najsmaczniejszym podcaście w sieci, ale jeszcze nie trafiłem właśnie na taki przepis y, na, jakiś, na jakąś potrawę właśnie z wołowiny, którą bym powiedział palce lizać, Jacek, masz głos Wiesz co, ja na, temat, ja, na temat wołowiny, ja na temat wołowiny w zasadzie niewiele jestem w stanie ci powiedzieć, ale wiem jak nieudaną wołowinę można wykorzystać. Jak masz na przykład e, nieudany, e, nieudany sos z wołowiny, nie? Z takiej wołowiny smażonej czy też podtuszanej, jak tam chcesz, tak? Bądź też taki, e, bądź też taki tłuszcz, który jest, jak wsadzasz wołowinę do piekarnika, tak? Bądź też taki tłuszcz, który wścieknie z wołowiny, to może nie, tyle, może nie tyle samą wołowinę, co ten tłuszcz, Tłuszcz, e, można wykorzystać do tego, żeby zrobić dobry sos do spaghetti. Jak robisz sos do spaghetti i, do, i wyjdzie ci taki sos, tak jak e, w, trakcie, w trakcie robienia przeważnie sos do spaghetti się próbuje, czy on już jest dobry, czy jeszcze nie, dodaje się różnych przypraw i tak dodajesz tych przypraw, dodajesz i mieszasz, mieszasz i on się tam podgotowuje, podgotowuje i cały czas czegoś ci brakuje. No, no czegoś tam brakuje, on powinien być taki jak we włoskiej restauracji. A czegoś tam brakuje? To właśnie wtedy dolej tego tłuszczu z Połowiny, zmienisz sos do spaghetti absolutnie. A, a goście będą Cię się pytać, skąd Ty masz taki sos do spaghetti? albo będą mówić, że to jest kupne z mm -hmm. no to fajnie, dziękujemy serdecznie za, te, za, za ten myk, że tak się raz. Paweł, masz jeszcze jakieś pytanie do naszego dzisiejszego gościa? Ja wiem, nie, myślę, że, że, że wszystko jest jasne. Bo tutaj Jacka żeśmy wymęczyli, już podsumowując, tak, dzisiaj była tak, karkuweczka no i tutaj Jacek opowiedział o tym, czy blacha powiedział o tym, jak doprawić, jak doprawić sos, żeby on nabrał wyrazu, żeby nabrał smak, prawda? A powiedz mi, powiedz mi jeszcze, czy robisz sobie takie coś jak jajecznica? I na przykład, czy robisz taką jajecznicę jakoś na bogato? Czy raczej tylko i wyłącznie na maśle jajka, czy na śmietanie same? Tak, tak, robię jajecznicę na, robię jajecznicę na bogatko. No i tutaj nie będzie żadną tajemnicą, że robię jajecznicę z, właśnie z wykorzystaniem pomidorów, nie? Mhm, czyli na dwa, na dwa jajeczka, jeden pomidor, cebula, tak? Dokładnie, dokładnie. To ekstra super. Dokładnie. Tu jest jakby jeszcze, tu jest jakby jeszcze. Ja przynajmniej ja przynajmniej coś takiego. Ja przynajmniej coś takiego zauważyłem, że, że pomidory niespecjalnie pasują w momencie jak do jajecznicy dodajemy szczypiorek. To wówczas, wówczas, wówczas pomidory wydają się jakieś takie. No nie wiem, ja przynajmniej mi się tak wydają. Komuś może się wydawać inaczej. gdzie tak wydają, jakieś takie kwaśne. Nie wiem. Jak używam samych pomidorów, a nie dodajesz szczypiorków, to jest wszystko ok. Pomidory idealnie się komponują. A jak ten, a jak dodaję i pomidorów, i szczypiorku, to za każdym razem mam wrażenie, że te pomidory są jakieś kwaśne. Mm -hmm. Dobra, a powiedz, czy robisz jeszcze jakąś faso e, sałatkę e, warzywną, czyli na przykład ziemniaki, marchewka ziemniaki gotowane w mundurkach marchewka gotowana w mundurkach i później, nie wiem, jeszcze do tego później pora wkrajesz, ogórka i dodajesz majątek, robisz takie sałatki też Wiesz co, ja kiedyś, to może tego nie można nazwać sałatką, to bardziej był taki, e, to bardziej był taki przecier, e, ja kiedyś wybiłem takie, i to w zasadzie nadaje się praktycznie do wszystkiego, to można brać do jakiegoś mięsa, e, do wszystkiego praktycznie, co jest jakoś tam bardziej ostre, tak? Jak weźmiesz sobie, jak weźmiesz sobie marchewkę, weźmiesz sobie groszek i weźmiesz sobie do tego na przykład kalafiora, czyli te wszystkie takie, te wszystkie warzywa, które są takie, Czasami brakuje mi słów, które są takie w swojej konsystencji wewnętrznej, są takie bardziej gęste. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. E, na przykład? No, wiesz, ko ko ko ko kojarzysz smak groszku, tak? Tak, tak, tak. To groszek ma taką, jak, jak go zjesz, to groszek ma taką gęstą konsystencję, tak samo jak fasola, tak? Tak. Jabko na przykład już nie ma takiej konsystencji, tak samo pomidor już nie ma takiej konsystencji. A rozumiem, tak rozumiem tak. No tak, tak jak sobie pozbierasz e, marchewkę, groszek, e, kalafior, e, fasolę, tutaj może, może, może być czerwona, może być zwykła, jak kto woli. I to wszystko, wszystko wrzucisz do jednego shakera, zmiksujesz to i na przykład, nie wiem, i na przykład do tego dodasz na przykład... E, nie wiem. No może to być, może to być samo, tak? Może to być samo, ale wówczas to będzie miało taki efekt zatykający, najlepiej, najlepiej do tego, najlepiej do tego i dodać trochę. Trochę, trochę tłuszczu, tak? Może to być, e, może to być taki tłuszcz pochodzący, na przykład, nie wiem, pochodzący na przykład, e, pochodzący na przykład z obiadu e, przy czy czym To nie może być tłuszcz, który jest taki, który jest taki charakterystyczny, tak? Czyli jak na przykład, nie, wiem jak na przykład, jak na przykład masz tą e, masz, tą, e, masz tą karkówkę po pro no to tak tłuszcz, to nie, to nie może. To najlepiej, żeby był, najlepiej żeby był taki tłuszcz, na przykład od od kurczaka, tak, ale od kurczaka takiego na delikatnie albo tłuszcz od y, schabowych. Bo wówczas ten tłuszcz nie jest tam nacechowany przy, przyprawami czy innym. I do takiej zmiksowanej konsystencji dodajesz odrobinę, tak żeby, no tak żeby po prostu, tak żeby, ta, ta, tak żeby po prostu te warzywa się tam ze sobą zmieszały, żeby one nie miały, taki, nie miały tak jakby to powiedzieć, no, e, żeby się taka skamielina nie utworzyła, tak. Mhm. Mm no, to no taki szejk praktycznie, to taki shake praktycznie no jest jest dobry do wszystkiego, tak? Jako alternatywa wobec e, wobec jakiej surówki, wobec sałat. Tak, tak, rozumiem. No. W tym sensie, że w tym sensie, że to w tym sensie, że to jakby e, łagodzi smak na przykład jakiegoś tłustego mięsa, albo e, jakiejś, e, jakiejś przyprawy, która jest dodana do sosu, albo z tego sosu, tak? to do, do, do, do Doskonała alternatywa w zamianie jakiejś, zamian jakiejś surówki, no bo surówka jednak wymaga czasu, tak? A, taki, tak? a taki przecierskisowany możemy zrobić w każdej chwili. No oczywiście, że tak, ja tutaj w swoim, wiesz, jak będziesz miał okazję i czas wysłuchać archiwalnych podcastów naszych, to się dowiesz, że ja na przykład preferuję te nasze, lubię robić zupę kremy, wiesz, robiłem zupę krem szpinakową, to jest alternatywa dla kogoś, kto musi dzieciom pod Dawać, yy, znaczy, bo, który to robi zupę ze szpinaku, a nie są tam, y, wiadomo, jakiś tam y, ogólnie zjadliwy, czyli za którym ludzie przepadają, to mam myśli raczej, że tak nie składnie się wyrażę, ale yy, tak, tak, tak, zgadza się, tak. No dobra, w porządku, no to wymęczyliśmy trochę Jacka, a ja ze swojej strony bardzo gorąco i serdecznie. mam przyjemność po mojej stronie, serdecznie. mówię z językiem kraju, w którym teraz jesteś, Jacko, my pleasure. Okej, okay, thank you, We welcome. Dziękujemy serdecznie i, i, i od razu nie zamykam furtki, pozwolę sobie za jakiś czas, czy pozwolimy sobie za jakiś czas ponownie Ciebie zaprosić, jak będzie posiadał jakiś nagrywacz i pogadamy jeszcze o jakichś zwyczajach, może kulinarnych, jakie spotykamy wśród innych i co nas po prostu dziwi, drażni albo denerwuje. A, więc... Nóż Widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci.